Grupa Infra w Radiu Wolne Media. Słuchacie programu Grupy Infra w Radiu Wolne Media. Podobnie jak przy poprzedniej audycji, program poprowadzę gościnnie ja, Małgorzata Hawranek. Moim dzisiejszym gościem jest Adrian Zwoliński. Witaj Adrianie. Witam serdecznie. Będziemy z Adrianem rozmawiali na temat spirytualizmu, duchów, poltergeistów itd., itd. Ale może na wstępie powiedz, co to w ogóle jest spirytyzm? <śmiech> spirytualizm. Tak, tak. W sumie bardziej spirytualizm. Spirytualizm narodził się w XIX wieku, konkretnie w drugiej połowie XIX wieku. Jest to bardziej nurt filozoficzny, ale i odwołujący się do pewnych materialnych doznań, fizyczno-materialnych doznań, które, które występują, mają występować na Ziemi. zakłada czy Spirytualizm zakłada, że można wywołać ducha, można wywołać duszę ludzką, która po śmierci według spirytystów dokonuje się tak zwana reinkarnacja. Czyli nie wszystkie dusze idą do jakiegoś miejsca po śmierci, tylko odradzają się na nowo i wtedy też w momencie, przerwie między odrodzeniem a ich wędrówką można je wywołać, natomiast spirytualiści twierdzą, że nie istnieje coś takiego jak reinkarnacja i to w zasadzie jest jedyna różnica. Czy autorem... czyli, czyli generalnie chodzi o to, że przy stoliku ludzie wywołują duchy i są to także na przykład duchy osób, które na przykład zmarły śmiecią gwałtowną tak. i płąkają się po świecie. Tak, no wynalazcą, czy też może nie jest to dobre słowo, Propagatorem takiego nurtu, który zapoczątkował nurt spirytystyczny, był Hippolyte Willia, francuski naukowiec, który właśnie stwierdził, że wymyślił tę teorię y, związaną z reinkarnacją, połączył ją z pewnymi tezami religii chrześcijańskich i właśnie tak powstała teoria, że można wywołać duchy, no, które wywołała y, pewną rewolucję w XIX i XX wieku. Czy badano naukowo jakoś y, wiesz, wywołowanie duchów? Bo słyszałem o przypadku, że jacyś naukowcy próbowali udowodnić, że to faktycznie istnieje, a byli też tacy, którzy starali się zdemaskować oszustów. Tak, dokładnie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że w momencie pojawienia się spirytyzmu jako takiego, w momencie jego rozprzestrzenienia się i stań yy, się popularnym, ponieważ był to niesamowicie popularny ruch. Może spirytyzm jako taki bardziej w krajach romańskich, spirytualizm w Anglii, w krajach anglosaskich, Natomiast e, naukowcy od momentu stania się popularnego tego ruchu stale badali i w sumie nadal badają, czy też próbują wyjaśnić to zjawisko. Może przybyliśmy tutaj niektóre twierdzenia. Jednym z takich twierdzeń e, wysnutych e, w dwudziestoleciu międzywojennym miał być fakt, e, czy też wyjaśnienie pewnego fenomenu, duchów tak zwanych, Jakoby po śmierci śmierć jako proces biologiczny miała powodować pewną energię, ponieważ jak wiemy większość naszych, większość procesów biologicznych, czy nie tylko, powoduje i wytwarza pewną energię. Śmierć właśnie miałaby jako proces biologiczny wytwarzać energię, poprzez którą, która w niektórych warunkach miałaby się uaktywnić jako właśnie forma ducha, czy też zjawem echo człowieka, który już nie żyje. To jest właśnie jedna z teorii. Inna z teorii, która z kolei nawiązuje do mm, nauk i do odkrycia e, Einsteina, e, jest taka, iż proces śmierci miałby stworzyć tak zwane zjawisko anihilacji, czyli zdarzenia się cząsteczek z antycząsteczkami. Antycząsteczki mogą powstać... E, to znaczy na czym polega to zderzenie? Bo co się z czym zderza? Jakie cząsteczki? cząsteczki tej ten... energii duszy, czy, czy, czy... No właśnie, właśnie nie. E, proces polega na tym, że cząsteczki zwykłe, normalne, które, których jeszcze zbudowany jest organizm w momencie śmierci, miałyby się zdarzyć z antycząsteczkami, które występują w przyrodzie, są naukowo udowodnione. Mhm. Natomiast kontrowersyjnym jest fakt, że antycząsteczki e, można wywołać e, za pomocą niektórych reaktorów, które bardzo szybko je wytwarzają. Jest, one powstają w wyniku reakcji jądrowych albo w wyniku silnego oddziaływania promieniowania kosmicznego. Mhm. Czyli jest to dosyć kontrowersyjny fakt, no, jakoby dołączyć śmierć do tego właśnie grona naturalnych przyczyn, które mogą wywoływać antycząsteczki. Ale gdyby, gdyby tak było, wtedy też cząsteczki materialne miałyby się zderzyć z antycząsteczkami i powstałaby tak zwana fala. Fala, która miałaby przybierać formę właśnie ducha zjawy, a miałaby się też uaktywnić przy niektórych momentach, przy niektórych sytuacjach. Mhm. Czyli... Osobiście uważam, że są to wysoce kontrowersyjne teorie, no i niestety nie mają żadnego pokrycia dowodowego. Mhm. Czyli ktoś wysłał taką hipotezę i jeszcze jej nie udowodnił? No tak, są to hipotezy, czy przy... e... To wspominamy właśnie o nauce. Czy udało się, nie wiem, jakoś nagrać ducha, sfotografować, no nie wiem, jakoś udowodnić, że duchy istnieją? Metodami naukowymi. Metodami naukowymi nie. Natomiast istnieje i nawet jeżeli chodzi o metody naukowe, towarzystwo Freudlera wystosowało taki list do wszelkich mediów oferując nagrodę miliona dolarów za niepodważalne dowody istnienia duchów e, lub też zjawisk. I co, zgłosił się ktoś po nagrodę? E, oczywiście chętnych było wiele, natomiast nikomu nie udało się e, udowodnić tego jednoznacznie. Natomiast e, istnieje wiele tak zwanych sposobów komunikacji ze zmarłymi, które dzisiejsze media... Media w sensie osoby, które kontaktują się z duchami, ezoterycy, starają się lansować, propagować i czynić z nieprawdopodobnymi. Natomiast nie są to wcale ani prawdopodobne, ani skuteczne metody. Jednym z takich najbardziej popularnych sposobów nawiązywania kontaktów z marłymi były psychogramy. Czym były psychogramy? Obecnie już media, raczej, czy też ezoterycy, rzadko kiedy stosują ten sposób komunikacji natomiast kiedyś w XIX wieku czyli jeszcze na początku XX psychogramami nazywano zdjęcia osób zmarłych wywoływane e, kilkakrotnie, na których zapisywano pewne informacje i e, duchy miały odpisywać na tych zdjęciach pod tymi pytaniami e, zmarłym, e, z, rodzinie zmarłego czy, czy, czy bliskim udało się to jakoś potem zweryfikować wiarygodność tych psychogramów że to na przykład nie było oszustwa. Właśnie naukowcy z Oxfordu wielokrotnie badali psychogramę, ponieważ było to zjawisko bardzo popularne i w każdym przypadku, dosłownie w każdym, udało się udowodnić oszustwo, chociażby poprzez to, że charakter pisma osoby zmarłej, był szalenie podobny do osoby, która wywoływała te zdjęcia. No, <głos》>. czyli, czyli sprawa jest jasna. No tak, więc sprawa jest całkowicie jasna. Kolejną sprawą i komunik możliwością komunikacji, która jest niesamowicie popularna z kolei w dzisiejszych czasach, a rozpoczęłam swoją historię po II wojnie światowej, jest tak zwana tabliczka Wii'a. Co to jest za tabliczka? Tak. Jak tak, ona czy... wygląda? Tabliczka WIA jest to zwykłe tablicy, na której wypisany jest alfabet, cyfry, słowa jest, no czy też tak i nie i poprzez którą ludzie mają komunikować się z marłymi Aha, czyli takie coś, że na stoliku leży powiedzmy cały alfabet, te dwie odpowiedzi i potem osoba, która przeprowadza ten sam spirtystyczny, to ona akurat tymi rękami do tych liter i odpowiedzi tak i nie dociera, tak? Rękami może niekoniecznie. Bo no ale na ma jakiś przedmiot czy coś takiego. i Przedmiot, kubek skazywka. czy też szklankę mm. lub deseczkę. Wszyscy dotykają tej deseczki i deseczka czy też szklanka wędruje po tablicy e, ukazując odpowiednie prawda, litery czy też cyfry mające składać się na odpowiedź. E, tabliczka ta zyskała niesamowitą popularność po II wojnie światowej. Do II wojny światowej była ona traktowana jako swoistego rodzaju dzisiejszy skrable. Później nalazła nowe zastosowanie, parapsychologii, czy też para-parapsychologii, jak bym to powiedział. Chodzi po prostu o to, że zrozpaczone rodziny, których bliscy zmarli na froncie, czy też byli żołnierzami, dostali się do niewoli, zaginęli po Drugiej wojnie światowej, nastąpił właśnie renesans spirytyzmu, spirytualizmu. Właśnie tabliczka UIA była lansowana jako ta brama pomiędzy światem żywych i umarłych. No nie że to jest dosyć widowiskowy spektakl. Tak, tak, tylko że dzisiaj w internecie można znaleźć mnóstwo relacji dotyczących tabliczki UN mhm. Mnóstwo ostrzeżeń ludzi, którzy twierdzą, iż tabliczka ta jest niebezpieczna, można pod Z jakiego powodu. Ponieważ czy w ogóle istnieje cały ryt, cały zapis Stosowanie tabliczki a nie można. Znaczy, jej ale niszczyć. z jakiego powodu jest ta tabliczka niebezpieczna? Bo co duchy wywołuje, czy coś? E, tak, no ludzie korzystający z niej twierdzą, że można wywołać niewłaściwy byt, tak zwany no, w ezoteryce byt e, niższy, czyli mówiąc krótko, byt negatywny, demony. No, pasożyty duchowe, demony. Tak, pasożyty duchowe. Oczywiście istnieje też cały zapis, jak posługiwać się tabliczką czyli Czy na przykład nie można jej palić ani niszczyć, ponieważ Uwaga, tutaj jej krzyk, który wydobędzie się z niej podczas jej niszczenia, może zabić człowieka. Mam jakieś nawiązanie prawdę do mandragory. Albo nie można zadawać pytania o Boga, czy też bezpośrednio życiu, o życiu śmierci. No ale to, to tylko tak, zwykłe no... przesądy są, wiesz. No dokładnie, powiedziałbym wręcz więcej zapis stosowania tabliczki UE, jak i sama tabliczka UE jest jednym wielkim przesądem. Jest on niesamowicie popularna, natomiast po pierwsze, nikomu nie, udawało, nie, nie udało się udowodnić jej działania. Po drugie, naukowcy wyjaśnili pewien fenomen przesuwania się tych przedmiotów, które mają wskazywać na alfabet czy też na cyfry, poprzez tak zwane m, ukryte drgania neurologiczne. Polegają one na podświadomym pod świadomym doszukiwaniu się odpowiedzi i podświadome drobne ruchy, które wykonujemy, czasem ich nieświadomi, zupełnie. Siedzimy, rozmawiamy z kimś, nie jesteśmy świadomi tego, że trapiemy się. Czyli coś w rodzaju pracy z wahadełkiem. Czyli jeżeli tak, koncentruje się na, mam powiedzmy planszę z wahadełkiem czy coś i potem koncentruję się na jakiejś jednej odpowiedzi, czy tam świadomie, czy poświadomie, to akurat wahadłko może wskazywać ten ruch, który mi się akurat najbardziej... E... Dokładnie, właśnie tak. To jest po prostu autosugestia. Mm -hmm. Natomiast autosugestia ba... przypada tylko na ludzi, którzy wierzą w działalność Towiczki wiczki e, Natomiast sceptycy, którzy... tak są jak naukowcy, którzy badali też ten fenomen, konkretnie fizycy, ponieważ oni się nim zajmowali, na przykład Regans. E... Okazali się odporni czy no jak gdyby tak odporni nie uzyskali żadnych wyników i powiem wręcz więcej z własnego doświadczenia mogę też powiedzieć, że ta tabliczka u jej zwyczajnie nie działa no i stanowi kolejny prawda element esoterycznego show, którego jesteśmy świadkami dzisiaj, a który trwa już od długiej połowy XIX wieku mhm. mam jeszcze pytanie odnośnie zdjęć, bo widziałem w internecie wiele zdjęć, na których utrwalono duchy, na przykład w kościołach czy, czy, czy gdzieś indziej czy te zdjęcia były badane pod kątem autentyczności lub wyjaśnienia co tam właściwie się działo? Wiele z tych zdjęć, tak jak sławne zdjęcie Fantomu, jednym z zamków Anglii, który jest sztandarem, sztandarowym przykładem fotomontażu zostało przebadanych. Natomiast nie udało się udowodnić autentyczności w większości z tych zdjęć, natomiast niektóre mm. z nich faktycznie budzą podejrzenia. Jednym z takich zdjęć jest zdjęcie lotników polskich e, ocalałych po II wojnie światowej. Jest to zdjęcie właśnie też zrobione w Anglii. E, większość z nich brał udział też w bitwie o Anglię, gdzie w, w tle za jednym e, z lotników widać twarz zmarłego, zmarłego właśnie lotnika e, osoby, która zginęła podczas jednej zbiców powietrznych, a znanej całej reszcie załogi. Więc jest to zdjęcie, przy którym, które z kolei też badano, natomiast nie wykryto żadnych właśnie prób fotomontażu, a co więcej nikt nie miałby żadnych motywów, aby dokonać tego typu machinacji. No chyba, że akurat lubi ktoś sobie takie sensacje kierować. No tak, oczywiście, no ale to trzeba tak, nawet jeśli, to nie znaleziono tutaj e, żadnego, żadnych wskazówek, które e, mówiłby nam, że ktokolwiek kombinował przy tym zdjęciu i ingerował e, w nie poza tym, że po prostu zwyczajnie zostało wywołany e, mhm. I zarówno dla samego fotografa e, osoby wywołującej jak i dla reszty osób, którym robiono te zdjęcia, reszty załogi, no był to pewien szok a wszyscy od razu rozpoznali właśnie byłego lotnika, byłego w broni. Często można w mediach spotkać artykuły o tym, jak to przedmioty unoszą się w mieszkaniu, latają, no wiesz, nożami można oberwać i tak dalej. Tak, to, to, są, to są tak zwane poltergeisty, co można o nie powiedzieć. Skąd się bierze to zjawisko? Z czego może wypływać? Czy znaczy tak, wcześniej poltergeisty utożsamiano właśnie z, z tak zwanymi złośliwymi duchami. Samo słowo poltergeist jest zaczerpnięte z języka niemieckiego, gdzie polter e, oznacza łoskotać, łamać, niszczyć, a geist to po niemiecku duch. Wcześniej e, pierwsze relacje e, odnośnie e, zaistnienia zjawiska poltergeistów sięgają jeszcze XIV wieku. Z tego co pamiętam, pierwsza właśnie relacja dotyczyła tego zjawiska, które miało zajść w kościele, konkretnie w zakrystii jednego z francuskich kościołów, gdzie też e, zakonnicy byli świadkami tego, jak przedmioty same latały po e, zakrystii, e, która w efekcie została zdemolowana przez niewidoczną siłę. E, dzisiaj natomiast, po długich badaniach, psychologowie, e, naukowcy wiedzą już, że zjawisko poltergeistów jest bezpośrednio związane z naszym mózgiem, bezpośrednio związane z naszą emocjonalnością. Czyli co? Nasze emocje mogą poświadomie wyływać mnożenie się przedmiotu i tak dalej, tak? Tak. Zjawisko poltergeistów tłumaczone jest tym, że w niektórych przypadkach, w szczególności skrajnych patologii, negatywnych emocji, w zależności jeszcze od mózgu i od jego aktywności, działalności, pewne emocje mogą zostać uzewnętrznione i wpływać na świat materialny. Co czyli, także to, co się, czyli także to, co człowiek sobie tłumi, a czego nie daje po sobie poznać, tak, może dokładnie. się tak zewnątrz, nawet gdy on nie chce. Tak, dokładnie. Może oddziaływać na zewnątrz. Czy znaczy, należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż zjawisko poltergeistów w 97 przypadkach przypadało na środowiska wysoce patologiczne. Tam, gdzie na gromadzenie negatywnych emocji było bardzo wysokie. Po drugie, Zjawisko poltergeistów było badane przez naukowców z Harvardu, którzy dokonali pewnego eksperymentu. Pięciu naukowców zamknęło się w mieszkaniu na kilka miesięcy i tam żyli ze sobą, jak wiadomo, przebywani na małej przestrzeni... Zwłaszcza, tak, zwłaszcza z naukowcami, którzy są o siebie zazdrości to i jakaś tak, szedłem, który do drugiego. Yy, tak, rodzi pewne konflikty, więc udało się stworzyć coś, co naukowcy nazwali pomim. To mi była to siła, która stukała, pukała, odpowiadała wręcz więcej na ich pytania. Udało się tak, że wywołać właśnie samo przesuwanie się przedmiotów, które zostały sfotografowane. Doświadczenie tego nie udało się powtórzyć, natomiast odbiło się ono szerokim echem w świecie naukowców i dało taki impuls do badania zjawiska poltergeistów. Czy zjawisko poltergeistów, jak już powiedzieliśmy związane z podświadomymi działaniami psychokinetycznymi człowieka są ukierunkowane zawsze przeciwko innym ludziom czy także przeciwko tej osobie, która tą energię wysyła? Właśnie, zjawisko poltergeistów jest związane konkretnie, przeważnie tylko z jedną osobą i dotyczy tylko jednej osoby. Właśnie tej, od której emanuje, emanują te negatywne emocje, tej, która nie jest sobie w stanie poradzić. I co, zawsze to jest skierowane eee, to... przeciwko niej? Eee, albo przeciwko otoczeniu. Takim przykładem może być E, bardzo znany przypadek e, jest tak zwane straszydło Belów. E, co to jest no, za straszydło? no właśnie, belowie e, przeciętna rodzina amerykańska e, żyjąca w przeciętnych warunkach w przeciętnym domu e, zaczęła doświadczyć e, bardzo dziwnych zjawisk mianowicie latały przedmioty po domu m, dokonywało samo z siebie, jak gdyby dokonywało się zjawisko Telekinezy Bardzo niebezpieczne, ponieważ Pani domu, Pani Bell Została właśnie raz ugodzona nożem Który wyfrunął z kuchni przeleciał przez przedpokój i ugodził ją W salonie Te zjawiska były niepokojące, ale do nich dołączyło jeszcze wiele innych Różnego rodzaju dziwne dźwięki od odgłosy, aż w końcu najmłodsza córka Bellów, 11-letnia Victoria zaczęła doznawać bardzo dziwnych zjawisk. Na jej ciele zaczęły pojawiać się pręgi, smugi, ukąszenia. Na jej ciele pokazywały się dziwnego rodzaju napisy, tak samo jak i nad jej łóżkiem. Napisy, które, których treść brzmiała mniej więcej, zabije cię, niedługo zginiesz i całkiem strasznie się zrobił. tak, dom Belów wzbudził też niesamowitą sensację przyjeżdżało to mnóstwo dziennikarzy mnóstwo ludzi, żeby zobaczyć te zjawiska Znany taką opowieścią jest kiedy pani z sceptyczna dziennikarka stan z kuchni belów, powiedziała, że nie wierzy całkowicie w ich opowieść wtedy też e, otworzyła się e, lodówka mleko lewitując e, wylało się na głowę dziennikarki i znanym jest też e, Przypadek, y, ostatnia aktywność tak zwanego straszydła w domu Belów, kiedy to mnóstwo ludzi y, zaproszonych podziwiało koncert, który niewidzialna siła dawała stodole za domem Belów na organkach. Pod koniec tego koncertu cała stodoła stanęła w ogniu i było to ostatnie zarejestrowane zjawisko w domu Belów, później zjawiska ucichły. Natomiast um, jest mnóstwo dokumentów, mnóstwo relacji odnośnie tego przypadku, mm -hmm. ponieważ jest to jedyny tak dobrze udokumentowany przypadek, nie tylko związany z poltergeistami, czy, ale w ogóle z samym zjawiskiem, e, z całym zjawiskami parapsychologicznymi. Właśnie eee. te zjawiska koncentrowały się wokół e, Wiktorii, 11-letniej córki Belów, e, i tak jak w większości przypadków z poltergeistami które dotyczą młodych osób, kiedy dziewczynka weszła w okres dojrzewania zjawiska te ustały. Czy duchy pozostawiają po sobie jakieś, no nie wiem, namacalne ślady, czy, czy nie wiem, jakąś jak to plazmy, czy coś w tym stylu? Coś, co można zbadać potem w laboratorium, przyjrzeć temu. Tak, istnieje w teorii taka, można by to nazwać, forma, energia, czy też może konstrukt, z którego zbudowane są, duchy, według spirytystów, jest to właśnie ektoplazma. Historia z ektoplazmą sięga właśnie XIX wieku, kiedy to można dzisiaj zaobserwować na zdjęciach wielu XIX wiecznych spirytystów, z których to uszu, oczu, nozdrzy wydobywają się różnego rodzaju gazy, czy też jakieś ciekłe substancje. które Śluzy i tak dalej. Oczywiście już wtedy, w XIX, na przykład xix XX wieku fizycy masowo demaskowali media, które próbowały w ten sposób dokonywać różnego rodzaju mistyfikacji. Za ektoplazmy służyło wszystko od budyniu, przez masę solną, po różnego rodzaju gazy, które wdychały media, albo inne substancje, które media połykały, bo później wypluć w czasie seansu czy też właśnie gazy, tak jak powiedziałem, które były wydzielane z jakiegoś, tajnego, jakiegoś tajnej skrytki w pomieszczeniu, w którym Aha. dokonywano seansu. Natomiast co zabawniejsze dzisiaj wielu spirytystów wierzy i gorliwie wyznaje istnienie ektoplazmy. Całkiem niedawno odbyłem właśnie rozmowę z jednym spirytystów, który właśnie twierdził, że ektoplazma istnieje i można ją i doświadczyć że nawet były badania dotyczące tej substancji. No więc pragnę zapewnić... Wszystko. I to były badania czy wiara? że takie badania były? Nie mam żadnej wiedzy odnośnie tych badań. Co więcej, nie udało mi się... Nie, nie, nie udało mi się próbowałem zweryfikować informacji. tą informację i nie udało mi się znaleźć żadnej właśnie informacji dotyczącej tych badań. Aczkolwiek z całą pewnością nie ma żadnych naukowych dowodów na istnienie ektoplazmy. Co więcej, nie ma nawet fizycznych dowodów na istnienie ektoplazmy powiem tylko jedną może rzecz, którą rozbawił mnie ten iuretysta. E, już właśnie stwierdziłem, że no istnieje ektoplazma, ale jedyna ektoplazma, jaka istnieje, to ta, która e, wypełnia nasze komórki. Na co on stwierdził, że no właśnie każda ektoplazma nawet ta ma powiązanie e, z ze światem duchowym. E, ze światem, tak, paranormalnym. No więc ciężko mi mm -hmm. w to uwierzyć, żeby ektoplazma, która sobie pływa i dryfuje w naszych komórkach, wydzielała się z różnych organów Nadjów. No Byłoby to w każdym razie mocno zabawne, i myślę, że biorący mieliby wiele do powiedzenia na ten temat. Tutaj rozmawialiśmy o tej e, amerykańskiej rodzinie. Czytałem kiedyś artykuł o e, niewidzialnych kłach, które zakradały się e, do ludzi i ich kąsały. Czy takie mm, zjawiska rzeczywiście występują, czy są może podem ludzkiej wyobraźni? Czy kły e, mogą kogoś ukąsić, ugryźć, no nie wiem. No się należą do jakichś zwierząt z pewnością. No wiesz, tu chodzi o duchy, że wiesz, ktoś mnie gryzie, a nie widzę co, nie? Tak, rozumiem. Z całą pewnością dzisiaj wykluczone nawet przez osoby zajmujące się parapsychologią wykluczone jest to, iż byty niezależne, czyli tak zwane duchy, nawiązuje tutaj w tej chwili do teorii naukowej o tym jakoby właśnie byty miały być tą, duchy miały być tymi, y, tą energią, która jest wytwarzana w efekcie w procesie biologicznym jaka jest śmierć mogły wyrządzić jakąkolwiek o, y, szkodę y, ludziom. Natomiast tak zwane niewidzialne byty czy też niewidzialni drapieżcy, jak czasem się nazywa, y, wiązani są bezpośrednio ze zjawiskiem poltergeistów. Czyli to, o czym rozmawialiśmy przy okazji tej rodzinanej. Czy, czy też zwizualizowanej autoagresji. Może tutaj przytoczę przykład Clarity Vernon, o której zapewne czytałeś. Jest to właśnie taki standardowy, opowieść. Clarita Vernon została odnaleziona przez policjantów, leżąca na rogu ulicy, gdzie krzyczała, nie było głosy, prosiła o pomoc i zapewniała stróży w prawa, iż coś się atakuje i co się kąsa. Strażnicy przydarli się przez tłum ciekawskich, który zgromadził się wokół dziewczyny. E, zabrali ją na komisariat i rzeczywiście na jej szyi, rękach, łokciach, całym ciele znajdowało się wiele wiele śladów ukąszeń, ugryzień, e, a także zadrapań. Dziewczynę natychmiast e, zbadał lekarz syndowy, e, Marian Lar, I co nożek? Był w stanie to jakoś wytłumaczyć? Lekarz, Tak, e, właśnie o ile zadrapania i ukąszenia na częściach ciała, e, takich jak właśnie uda czy, czy ręce, były do wytłumaczenia. Natomiast zaskakującym był fakt, że dziewczyna posiadała e, ukończenie na szyi czy na całej twarzy, na polipi. Na no pewnie też. E, e, tak, dokładnie. E, Lekarz zasugerował, aby zostawić dziewczynę na obserwację i w momencie, ponieważ cały ten przypadek jest bardzo dobrze pisany, w momencie, kiedy e, Lara opuszczał już Lar opuszczał już salę. Mhm. Na twarzy dziewczyna upadła na ziemię i na jej twarzy zaczęły się pokazywać kolejne ślady ugryzień, szarpań, tak jakby coś ją rzeczywiście gryzło i atakowało. Tej samej nocy, bo rzecz działa się w nocy, wezwano burmistrza, także arcybiskupa. Odprawione na dziewczynę w no burmistrz zobowiązał się do pomocy jej. Przypadek i sytuację dziewczyny, która osadzono w szpitalu, Trwał około miesiąca, a następnie ucichł. Najprawdopodobniej wskutek właśnie też wchodzenia dziewczyny w okres dojrzałości. Czy te egzorcyzmy w ogóle pomogły od razu, czy... czy no Były no, jakieś skutki w... tych egzorcyzmów, no bo wiesz... W moim przekon... Hmm? Przekon... Tak właśnie, egzorcyzmy w moim przekonaniu, jak i... Cóż, ma to odbicie praktyczne, nie mają żadnego wpływu, ponieważ... Yy... Nie istnieje nic takiego, co można by stwierdzić, jak właśnie duchy atakujące ludzi, czy demony, które by ludziom miały szkodzić. Nauka, a tym bardziej parapsychologia zajmująca się wyjaśnianiem nie, niewyjaśnionych do tej pory zjawisk od strony naukowej nie udokumentowała nigdy takich przypadków. No, wiesz, jest trudno oczywiście udokumentować fakt na przykład pasożyta duchowego no wcale nie tak trudno, bo jeżeli egzorcyzmy miałyby skutkować i uleczyć mhm. e, osobę opętaną, e, co jest w ogóle zupełnie osobnym tematem i bardzo szerokim, ale na tym konkretnym przypadku z pewnością jakieś pomogłoby dziewczynie. Natomiast ślady ukąszenia pojawiały się bez względu na to czy była ona egzorcyzmowana czy nie, a upłynęły do PRO w momencie osiągnięcia dojrzałości biologicznej. Czy mogłoby to być na ukierunkowanie agresji na samą siebie? Tak, najprawdopodobniej tak. Z tego co udało się ustalić policji, dziewczyna chodziła z rodziny patologicznej, uciekła z domu. W dodatku cierpiała na zaburzenia psychiczne. Była też agresywna sama dla siebie. Natomiast właśnie nagromadzenie w niej tych negatywnych emocji, zarówno względem innych. Musiało ludzi, jak znaleźć jak i... jakieś ujścia. A może z tymi niewidzialnymi kłami, czy tam jest jeszcze inna, wiesz, możliwe, możliwa hipoteza, że skoro ludzkie oko widzi tylko to, co pozwala nam mózg, czyli widzimy tylko te rzeczy, do których jesteśmy od dziecka przyzwyczajeni, żeby je widzieć, a wiadomo, że istnieją te rzeczy, których my nie widzimy, to może faktycznie żyją jakieś, nie wiem, dziwne stwory tuż obok nas, których my nie dostrzegamy, bo nas mózg ich nie rozpoznaje. Tak tak właśnie, istnieje też teoria ezoteryczna tłumaczące, to w taki sposób, iż nasz świat przenika wiele innych wymiarów, a także mhm. ich mieszkańcy, a Niektóre zwierzęta jak psy czy koty, czy ludzie, którzy nie osiągnęli jeszcze pewnego wieku, czy też dzieci, widzą właśnie mieszkańców tych innych wymiarów. No jest to ciekawa teoria, natomiast no jest to cały czas teoria, no nie mam żadnej pewności co do jej potwierdzenia. Faktem jest, iż poltergeista udało się wyhodować. Mhm. Faktem jest, że zjawisko poltergeistów czy też niewidzialnych kłów, drapieżców wiąże się z negatywnymi emocjami. Natomiast oczywiście tego typu zjawiska kuszą wszelkiego rodzaju okultystów, ezoteryków do produkowania. No i jeszcze typu... dochodzi jeszcze ten efekt, że we wszelkich na przykład rzeczach, które widzimy, jakieś plamy czy coś, no to rozpoznajemy też e, od razu pewne, no nie wiem, twarze demonów, to tam świętych, no i to też, tak, e, i to też może generować potem jakieś podświadome działania, nie? Że my na przykład zobaczymy twarz Matki Boskiej e, tam e, w koronie drzewa, czy coś takiego, no i potem nasza podświadomość może wywołać e, reakcję na przykład jakichś tam cudów, nie? Właśnie tak. Um, I taka druga właśnie, czy... taka druga strona właśnie te, te, te, tych poltergeistów, czyli e, w tym przypadku nastawiona raczej na czynienie dobra, Hmm, tak, akurat nie łączyłbym tego zjawiska ale zjawis z zjawiskiem pedagogistów, ale zjawisko, o którym wspomniałeś jest yy, nazywane przez psychologów wizualizacją similarną. Polega ono na tym, że kiedy leżymy na łące, patrzymy w chmurę, większość z tych chmur układa nam się w jakieś znane obrazy. Mamy mhm. w głowie zakodowane pewne właśnie obrazy. Wiemy, jak wygląda stół, wiemy, jak wygląda krzesło tak, tak. Jeżeli widzimy, jeżeli patrzymy w jakiś zbiór nieuporządkowanych, ponieważ nasz mózg bardzo lubi uporządkowaną przestrzeń, Więc hmm. kiedy widzimy jakiś zbiór nieuporządkowanych rzeczy, bo stara się to zinterpretować jakoś. Tak, właśnie tak. Stąd też można tłumaczyć te wszystkie Matki włoskie widziane w koronach drzew, czy twarze, czy bardzo właśnie znany przypadek po ataku na World Trade Center, gdzie mm, próbowano mhm. doszukać się twarzy szatana w dymie, który ugodnił. No, ułodnił widziałem to, ułodnił, to zdjęcie, ja akurat cienę, nie widziałem tam. tam ja akurat nie widziałem w tym zdjęciu żadnego, żadnej twarzy tam szatana, czy coś, według mnie to była na tym no, no właśnie, mnóstwo no, ludzi widziało, na a takich właśnie, no, ty nie widziałeś, ponieważ no, masz inne skojarzenia. Mhm. E, z, albo po prostu... E, znaczy, było to i... trochę podobne, ale nie, nie miało to idealnie symetrycznych tam... Kształt. No oczywiście, no właśnie, Takie no właśnie. Ja zaszła zaszła, zaszła wizualizacja, sy, wizualizacja similarna, pewne podobieństwo musi zajść, jednak jest to tylko. ono bardzo pobieżne i nieprecyzyjne. Hmm. Więc znany jest też przypadek sprzed kilku miesięcy, gdzie w jednym z kościołów w Brazylii. Yy kościołów katolickich, w tej chwili czci się, ten Watykan się zajmuje, czci się poduszkę, sofę, która miała przyjąć postać Jezusa Chrystusa Takie odgniecenia na niej mają przypominać Jezusa Chrystusa, błogosławiącego ludzi wiernych. No no jest to wysoce kontrowersyjne, myślę, nawet jak na standardy Watykanu i zresztą sam Watykan wypowiada się krytycznie w stosunku do tego objawienia. Mhm. Może tak Chciałbyś jeszcze coś dodać do naszej e, rozmowy? Można by też wspomnieć o tak zwanym efekcie Pauliego, który e, wiązany jest z zjawiskiem podelgeistów, e, albo e, identyfikowany jako e, pewne, taka, pewne takie paralelne e, inne zjawisko. Na czym ten efekt Pauliego opowiada? Co to jest właśnie? efekt Pauliego został zaobserwowany przez austriackiego fizyka Wolfganga Pauliego to nie tylko przez niego przez całą rzeszę innych naukowców fizyków, przyjaciół Pauliego którzy mieli okazję z nim współpracować a mianowicie zawsze kiedy Pauli dokonywał jakichś eksperymentów lub miał kontakt z elektrycznymi przedmiotami, te przedmioty się psuły. Pauli żył w XX wieku, zmarł w 1958 roku, więc wtedy już przedmioty używane do różnych rodzaju doświadczeń były związane no, bezpośrednio prawda, z elektrycznością i zawsze, kiedy Pauli pojawia się w pobliżu, kiedy też chciał dokonać jakiegoś doświadczenia, przedmioty się psuły. Najstudniejszym przypadkiem jest, kiedy to e, przestało działać całe laboratorium uniwers Uniwersytetu w Getynce. Bardzo drogie urządzenie pomiarowe. Jak na tamte czasy niesamowicie dokładne, precyzyjne, mm -hmm. zwyczajnie przestało działać, a przyjaciele Pauliego, jak e, chociażby Enrico Franz czy Alon Etri, wręcz prosili go, żeby nie brał z nimi e, udziału w doświadczeniach, w eksperymentach. Otto Stern, też e, osoba blisko znajdująca się Pauliego, e, opisała ponad 15 przypadków, których on sam był świadkiem, od niedziałania właśnie sprzętów, uniwersyteckich po e, nagłe wysiadanie samochodu. Czy dało się to jakoś w, w, wytłumaczyć, te psucie się przedmiotów Czy to jest ten sam efekt, jak na przykład gdy podchodzę do telewizora i dotykam powiedzmy go ręką i na przykład sprawia, że fale radiowe lepiej się odbierają lub gorzej przez telewizor? Czy to jest to samo zjawisko, tylko na większą skalę? Na początku sam Pauli podchodził do tego bardzo sceptycznie. Natomiast im więcej było takich przypadków, im więcej jego przyjaciół, fizyków, ludzi, środowiska zaczęło zwracać na to uwagę i traktować to jako bardzo dziwne, wręcz patologiczne zjawisko, tym bardziej Pauli sam się zainteresował nim. Napisał taki artykuł, fizyka tła w którym no, jako źródło tego rodzaju problemów starały się jakoś wyjaśnić za pomocą twierdzeń fizycznych. Miano dokonać też yy, badań na Paulim, natomiast fizyk umarł w 1958 roku i badania nie zostały dokonane. Z tego co wiem, dokonano autopsji jego mózgu, natomiast nie znam wyników tego, tego przeglądu. Czy masz jakąś hipotezę, nie... jak można to wytłumaczyć? Taką prywatną? Czy z całą pewnością zjawisko to jest no, niesamowite? Później dochodziło wiele innych informacji odnośnie właśnie tak zwanego efektu Pauliego. Dzisiaj mamy wiele przypadków, gdzie. Zjawisko to dotyczy także wielu innych ludzi, gdzie nagle coś się psuje, właśnie telewizor, samochód, gdzie w towarzystwie, wielu, w towarzystwie ludzi psują się przedmioty mm. elektryczne. Moim zdaniem jest to związane z pewnymi anomaliami, jakie wytwarzają niektóre ciała, jakie wytwarzają niektórzy ludzie i które mają swoje źródła w polu elektromagnetycznym. Czyli zjawisko ma coś wspólnego z faktem, że my jesteśmy zbudowani z atomów, które drgają z energii, tak? Dokładnie tak. Znane są też przypadki, gdzie ludzie przyciągają przedmioty metalowe do siebie. I to też jest swojego rodzaju patologia. Widziałem też taki mężczyzna, który akurat z żelazkiem na piersiach. Dokładnie, dokładnie. Nasze ciało jest w stanie w niektórych przypadkach i być może niektóre ciała albo każde w niektórym środowisku jest w stanie wytwarzać pewne anomalie magnetyczne czy elektromagnetyczne. I być może te anomalie mają swoje źródło w psychice. Mhm. W takim razie e, myślę, że już e, pora podsumować program. Jak byś to zrobił? Chciałbym mm, przede wszystkim zaapelować do pewnego zdrowego podejścia, e, o pewne zdrowe podejście, o pewien sceptycyzm w stosunku do zjawisk paranormalnych. Są zjawiska, które nauka nie jest jeszcze w stanie wytłumaczyć, nie jest w stanie wyjaśnić. Natomiast y, są te zjawiska, które są całkowicie wytłumaczalne, z czym my się spotykamy i które staramy się wyjaśnić, a które to y, często są błędnie interpretowane przez wszelkiego rodzaju media, ezoteryków, e, którzy, no, krótko na tym mówiąc, żyją z tego i na tym zarabiają. W takim razie dziękuję Ci, Adrianie, za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc.